Jest dziewiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności Jedynki. Izabela Kuczyńska. Piotr Balasz. Węgry po 16 latach bez Wiktora Orbana opozycyjna TISA znokautowała w wyborach rządząco dla Tfides. Od dziś nowe uprawnienia kontrolerów ZUS-u i nowe przepisy o tym, co nam wolno, a czego nie w trakcie chorobowego. Urodzinowy tydzień radiowej Jedynki z naszymi słuchaczami świętujemy setne urodziny Polskiego Radia. Węgrzy w nowej politycznej rzeczywistości wybory parlamentarne nad Dunajem wygrała opozycyjna partia TISA. Nie tylko wygrała, ale wręcz zmiażdżyła Fidesz Viktora Orbana zdobywając dwie trzecie mandatów i konstytucyjną większość. Węgry wracają do Europy, tak wyniki wyborów komentują unijni liderzy, a przyszły węgierski premier, Peter Madjar już zapowiada, co zrobi w pierwszej kolejności. Zamierza przeprowadzić wszechstronną kontrolę finansów publicznych i budżetu państwa, wprowadzić mechanizmy antykorupcyjne i audyt działalności służb.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 Zwycięstwo Tisy z entuzjazmem przyjęto w wielu unijnych stolicach. Polscy politycy podkreślają, że z tego, co wydarzyło się nad Dunajem, trzeba wyciągnąć wnioski nad Wisłą. Mówił o tym w jedynce wiceszef resortu Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko. Gdy stworzy się wyraziste centrum, gdy stworzy się wyraźną alternatywę wobec skrajnie prawicowych rządów, demagogów, zwycięstwo jest możliwe. Polscy politycy pytają także, czy zmiana władzy na Węgrzech może oznaczać odebranie azylu politycznego Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu. W tej sytuacji to nie będzie trudne, tak uważa były minister sprawiedliwości, senator koalicji obywatelskiej Adam Bodnar. Ten azyl, tak jak się go przyznało, tak go można odebrać. Ja znam prawników węgierskich, znam także tych, którzy się przygotowywali do tej zmiany i oni wiedzą, co mają zrobić i jak przeprowadzać te procesy legislacyjne, żeby nawet jeżeli są jakieś blokady instytucjonalne, to odblokować. Po zmianie władzy na Węgrzech Polska oczekuje też odblokowania dwóch miliardów złotych z unijnych funduszy na sprzęt, jaki przekazaliśmy Ukrainie. Seul i Tokio, te stolice odwiedza właśnie premier Donald Tusk. Rozmowy w Korei Południowej zdominowały kwestie gospodarcze. A dotyczyły cyfryzacji, sztucznej inteligencji czy produkcji półprzewodników, jednak przede wszystkim przemysłu zbrojeniowego. Siłą napędową naszych relacji jest oczywiście współpraca przemysłów zbrojeniowych, którą chcemy kontynuować i wzmacniać w kierunku transferu technologii, polonizacji nabywanego uzbrojenia oraz przenoszenia części produkcji do Polski. W rozmowie z prezydentem Korei Południowej ustalono, że Warszawa i Seul będą pracować na rzecz zrównoważonych relacji gospodarczych, tak aby oba państwa w równym stopniu korzystały z wzajemnej współpracy. Co można, a czego nie można robić w trakcie chorobowego? Dziś wchodzą w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi ZUS nie będzie karał osób, które na L4 wychodzą z domu w ważnych, codziennych sprawach, tłumaczy Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS. Na przykład wyjście do apteki, lekarza na rehabilitację,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 13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. I okazja, by upamiętnić ponad 20 tysięcy polskich jeńców wojennych zamordowanych z rozkazu Stalina wiosną 1940 roku. To szczególny dzień dla rodzin, tych, którzy w Katyniu zginęli. Profesor Elżbieta Smułkowa straciła tam swojego ojca, Kazimierza Barana. Oczywiste jest, że bardziej emocjonalnie się przeżywa swoich, ale uważam, że my musimy pamiętać o nich jako całości. W Warszawie na Powązkach odbędzie się dziś symboliczny pogrzeb jednej z ofiar zbrodni katyńskiej, ale uroczystości zaplanowano w kilkudziesięciu miastach. To są Aktualności Jedynki. Koncert pełen gwiazd, spotkania z wyjątkowymi artystami, specjalne słuchowiska to część atrakcji, jakie Polskie Radio zaplanowało na ten tydzień z okazji swoich setnych urodzin. Świętujemy też prowadząc audycje w nietypowych miejscach. Tak jak dziś, sygnały dnia prowadziliśmy z dworca centralnego w Warszawie. Jest co uczcić, mówi szefowa anteny radiowej jedynki Paulina Stolarek-Marat. 100 lat istnienia to jest rzecz rzadko spotykana, szczególnie 100 lat w dobrej formie. Jedynka postanowiła ruszyć się ze swojego miejsca, siedziby w Warszawie i spotkać się właśnie ze słuchaczami w różnych miejscach przez cały tydzień, codziennie. Dlatego jutro spotkacie nas Państwo na Kasprowem Wierchu, w środę w krakowskim Centrum Manga, w czwartek na Sopockim Monciaku, a w piątek w Stołecznym Muzeum Sztuki Nowoczesnej.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 Przed nami na ogół pogodny, słoneczny dzień, jedynie zachodnia Polska z większą ilością chmur, a niewielki deszcz może spaść na Pomorzu Zachodnim i na Nizinie Szczecińskiej. W najcieplejszym momencie dnia 12 stopni na wschodzie i miejscami na północy, 14 w centrum i 18 na Dolnym Śląsku. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuters. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Klimat. Zła jakość powietrza jest w Kłodzku. Umiarkowana w Rzeszowie, Suchej, Beskidzkiej, Żywcu, Nowej Rudzie i Nisku. Poza tym powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 1 trzecia energii elektrycznej. Od 12 do 14 będą tzw. zielone godziny, kiedy prąd będzie najczystszy i najtańszy. W północnej Polsce przewiduje się wysokie stężenie pyłków brzozy. Na pozostałym obszarze jest ono niskie.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 Pani Sabinka napisała to. Skąd jutro, panie redaktorze? Pani Sabinko z Kasprowego. Gdyby pani miała wolne, to zapraszam. To jest bardzo prosta sprawa. Jedzie się do Zakopanego, tylko trzeba rano odpowiednio wcześniej, no bo my zaczynamy o 9 rano. Więc żeby o 9 rano tam być, to tak trzeba troszkę tak, no, z 20 minut, 30, no bo ta kolejka jednak troszkę na tę górkę jedzie. Kolejka prawie tak samo y, leciwa jak polskie radio, ale też się świetnie trzyma, a my nawet jeszcze lepiej. Oni 90 100 lat. Ale to jutro, wszystko od 9 rano, 4 por roku. Z samego Kasprowego Wielku specjalni goście i, i sporo różnych zaskakujących atrakcji. I Andrzej Rysuje też będzie z jakimś obrazkiem przy tej okazji. Roman Czajarek, dzień dobry. Na razie rejsowo, normalnie, z naszego studia w Warszawie. Redaktor Wydrych z dworca wraca sobie teraz tutaj e, do naszej centrali. A ja zapraszam państwa na 4 por roku. Dziś sporo trudnych tematów. Zaczniemy od tego, co jednych cieszy, a innych denerwuje. To, że już od dwóch miesięcy przyjmujemy te faktury od tych największych podatników, no to już nam pozwala się oswoić z tym procesem, z tym jak ta faktura wygląda, z tym jak zachowywać się w momencie, w którym ją dostajemy. Także to na pewno był taki czas, który można było dobrze spożytkować. Słowo dostajemy przy fakturze ksefowej jest mocno na wyrost, bo w zasadzie nic nie dostajemy, to sobie elektronicznie leci. To właśnie niektórzy mówią, zaraz, moment, a faktura gdzie? A na to sprzedawca albo sprzedawczyni mówią, no już poszło, proszę pada, czy proszę pani, już poleciało. Problemów co niemiara, mam nadzieję, że to się wszystko wyprostuje, więc będą eksperci w naszym studiu, będą odpowiadać na państwa pytanie, jeżeli uwaga, duzi, mali przedsiębiorcy, czy w ogóle osoby, które prywatnie te faktury muszą brać, a prawie każdy, kto gdzieś pracuje, jakąś fakturę musi brać, czasami nawet kilkadziennie trzeba tych faktur. Jak to robić? Na co uważać? Co jest istotne? Co jest kluczowe? Czy można jeszcze wziąć po staremu w papierku i czy można się taki domagać, Czy to już wszystko naprawdę elektronicznie? A co będzie, jak ktoś się pomyli, coś wystawi, to jak to się odkręca i jak potem to wszystko ogarnąć? O tym dziś już za paręnaście minut w naszym studiu. Żeby na drugą nóżkę zdecydowanie lżej są różne prebistyty, gdzie wybierane są przeboje wszechczasów. Ale jest taki kraj i taki naród, gdzie o tych przebojach wszechczasów wiedzą najwięcej. I oni już Zdecydowali. Hmm. Czy jest w ogóle ktokolwiek, kto po tych tak-tak nie kojarzy tej piosenki? Grupa OM i Carles Whispers. Przebój wszechczasów. A gdyby państwo mieli taki przebój wybrać wszechczasów, to co waszym zdaniem zasługuje, oczywiście poza polskim radiem, które świętuje sobie stulecie, poza jedynką radiową. Gdyby tak muzycznie trzeba było coś wybrać, to jak? Połączymy się z naszą osobą, z naszą korespondentką Wielkiej Brytanii, ale porozmawiamy też z Marcinem Wojciechowskim na naszej antenie i posłuchamy państwa głosów, co wy byście tutaj wstawili przy takim plebiscycie. To są cztery pory roku w radiowej jedynce. Zaczynamy. pory roku. A pan Piotr nie o stuleciu, tylko o tym, co będzie naglądał w naszym konkursie, bo w zeszłym tygodniu, pisze pan Piotr, to były te karty podarunkowe, a wcześniej to było takie coś tam do gotowania, a w tym tygodniu co? Wszystko mające zegarki, panie Piotrze, takie wie pan smartwatche z bajerami, ale żeby to wygrać, to już pan doskonale wie o co chodzi. Trzeba najpierw posłuchać, pomyśleć i odgadnąć. Pierwsza podpowiedź w tym tygodniu, w tej audycji, w tym programie jest taka. Mm -hmm. Konstrukcja wykonana jest z rury i profili stalowych. Podstawak oraz spód zabezpieczone są blachą. Wyeliminowane ogniska korozji na styku trzech różnych gatunków blach poprzez zastosowanie śrub ze stali nierdzewnej. Konstrukcja zabezpieczona jest podkładem cynkowym oraz pomalowana proszkowo. To atrakcja przyjazna dla środowiska i nowoczesna. Są tutaj wykorzystane takie same systemy jak w Formule 1, systemy odzyskiwania energii kinetycznej. Kilka razy w sezonie odwiedza nas policja z dozorem technicznym. Nigdy nie było tak, żeby coś było nie tak. No i co? Jakieś skojarzenia w muzycznych sprawach to nie była podpowiedź na głosowanie, choć być może ten przebój też by gdzieś tam na pierwszym miejscu to nie, ale w pierwszej setce czy w pierwszej pięćdziesiątce gdzieś bym go umieścił. No dobra, ale o co chodziło w tym rebusie? Wszystko mający zegarek, w naszym przypadku CardiWatch WM18+, to jest nasza nagroda w tym tygodniu. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark. Producent zegarków Smartwatch. www.watchmark.pl 72 151. Pod tym numerem SMS-owym czekam na Państwa odpowiedzi. I dziś audycja do 12. Przed 12.00 powiem, kto wygrywa, a potem wsiadam w pociąg i jadę do Zakopanego. A potem w kolejkę, czyli Nocny Ekspres. Nic nie smakuje mi tak jak wcześniej może chociaż ty Masz się trochę lepiej Zmieniłeś rozkład jak nocny ekspres Spóźniona czeka tego nagrania i pomyślałem sobie, że w plebiscytach na przeboje wszechczasów do pierwszej setki, a może nawet do pierwszej pięćdziesiątki, czy nawet do pierwszej dwudziestki, może, aha, się powinno załapać. Czy wyżej? Nie wiem. Ale to jest pytanie także do państwa. W sprawie faktur. Ależ się państwo rozpisali. No, wydawało mi się, że taka gdzieś mała sprawa drobna. Jaka drobna? Bardzo poważna, nawet bym powiedział, rewolucja. Tylko niektórzy zobaczyli to dopiero teraz, bo to się przesuwało tam to wprowadzanie w zależności od wielkości firmy. Pan Paweł napisał, panie redaktorze, ja jako etatowy pracownik budżetówki i wolny artysta to spokojnie, ale żona w aptece. Pan wie, co tam się dzieje, Wiem, co tam się dzieje, tam się. Pani Maria, mnóstwo potnięć po drodze, ale liczę na to, że to się jakoś wyprostuje. Będę słuchać uważnie, bo patenty na zmorę by się bardzo przydały. Musimy się po prostu tego nauczyć, nie ma innego wyjścia i mam nadzieję, że będzie tak jak z rozliczaniem podatków, które już automatem lecą od paru lat, już w zasadzie każdy mówi, a świetnie, ja to sobie w komputerze albo rozliczyłem, albo rozliczyłam, oni przygotowali. Tak samo będzie tu, ale zanim się tego nauczymy, no to troszkę chyba po drodze musimy tego dziegciu i tak dalej. No, wiadomo o co chodzi. Wszystko się zmieniło i to się dalej przesuwa. Jak to wygląda w praktyce i czy faktycznie na razie mamy ułatwienie czy utrudnienie życia przedsiębiorcom? O to pytała Anna Zakrzewska. Pan korzysta z ksefu? Tak, moja firma korzysta z ksefu. Jest użytkownikiem ksefu od niedawna od kwietnia. No i jak, upraszcza to życie, czy raczej sprawia problemy? E, na pewno wprowadziło na początku kilka utrudnień. No, Wymaga po prostu trochę wiedzy i trochę takiego doświadczenia też, żeby wszystko dobrze hulało. Sam system kojarzę, to jest taki system do faktur, do zapisywania tego wszystkiego w jednym miejscu, też, żeby była taka spójność. Takie może powiedzmy, ułatwienie dla przedsiębiorcy. No, jest to udręka dla. Przedsiębiorców. Pan naprawdę. jest przedsiębiorcą? Tak jestem. Jest to udręka do przedsiębiorców i ciężko, że tak powiem, w tej chwili pewne rzeczy rozwikłać bez pomocy dobrego księgowego, czy nawet organu podatkowego. A czemu panu to tak uprzykrza życie? No, po prostu trzeba poznać zawiłości tego systemu. Nie jest prosty. Czyli gdyby nie księgowa, to sam by pan sobie nie dał nie, rady? Nie, dałbym rady. Mój tata z niego korzysta. Ostatnio tam pomagałem nawet trochę w tym, jak to wszystko działa. No i myślę, że to dobry pomysł, ponieważ na pewno ułatwia zbieranie tych faktur i wystawianie je, żeby wszystko było w jednym miejscu. I co, przejrzysty jest ten program? Tak, z mojej perspektywy był przejrzysty. I tata nie ma żadnych problemów nie, z rozliczeniem. Już, już, już nie ma. Jejku, udało się ani znaleźć zadowolonego klienta Ksef. Bardzo się cieszę w takim razie. 71151, nasz komunikator 22, 226452266, numer naszego telefonu. Jak zawsze ten sam. 22 645. 2266. Najpierw rozmowa z ekspertem w studiu, potem dyżur przy telefonie i potem znów powrót do studia. Jak zawsze. Dla Ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko naprawdę na dużo mnie stać. Dla Ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet Yeah. Pory roku. Reklama. Buongiorno, bo to tydzień w stylu włoskim. Już dziś wszystkie wędliny Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie pomidory w puszce i sosy pomidorowe Italiano. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Lidl, to się opłaca. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Mm, nie przesadzasz?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 Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin, Przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Roztil Max. Roztil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Roztil Max. Żylaki znikają raz dwa. Roztil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do węglanu jednowodnego. Wskazania: Leczenie objawów przewlekłej wdolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Afrofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.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 Najcieplej w tej chwili, plus 11 w Bożu wskazują termometry, najchłodniej, ale to i tak całkiem już ciepło, 5 stopni powyżej zera. O 9.30 notują termometry w Rzeszowie. Ta temperatura oczywiście jeszcze wzrośnie. Dziś będzie zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane na zachodzie. Może być troszkę więcej chmur, a na krańcach północno-zachodnich mogą się pojawić niewielkie, ale naprawdę niewielkie opady deszczu. Temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie 12 stopni na wschodzie oraz miejscami na północy i na południu 14 w centrum do 18 na południowym zachodzie. Tam zdecydowanie najcieplej. Chłodniej oczywiście lokalnie w obszarach podgórskich, w Karpatach i nad samym morzem na Półwyspie Helskim. Ale to chłodniej to oznacza tak, plus 7. Czyli na Kasprowym, naszym jutrzejszym, z minus 7 do plus 7 nam skacza temperatura. No nieźle tam się będzie topić wszystko. Barometry to za chwilę, bo teraz wędrujemy do Dziektarzewa. Dziektarzew, województwo łódzkie. Katarzyna Kołodziejczak, Kostecka Regionalistka. Dzień dobry, to jaka pogoda. W Dziektarzewie dziś jest pochmurnie. Tu, wśród malowniczych łąki pól, na początku XX wieku powstał Dwór Rodziny Romockich. Dom był miejscem gromadzenia po przodkach pamiątek mówiących o ich odwadze i poświęceniu. Nakładał równocześnie na przyszłe pokolenia obowiązek kontynuowania rodzinnych tradycji. W takim domu urodził się Stanisław Leopold jego kuzyni Andrzej i Jan Romoccy, uwiecznieni przez Aleksandra Kamińskiego w książce Zośka i parasol. Tak, to ci chłopcy z Powstania Warszawskiego. W 2014 roku społeczność Dziektarzewa w hołdzie dla ich odwagi i poświęcenia postawiła pomnik trzem chłopcom. Co roku w kwietniu w miesiącu narodzin Andrzeja i Janka Romotki spotykamy się, aby wspominać ich szczęśliwe lata. Na nasze świętowanie zapraszamy młodzież z okolicznych szkół i wszystkich tych, którzy chcą pamiętać o trzech chłopcach z sąsiedztwa. My też zapraszamy wszystkich na świętowanie, ale naszego stulecia mowa o jedynce, i to jest ten wyjątkowy tydzień. Warszawa, stacja pomiarowa, termometr plus 8, barometr 1010,4 hektopaskala i ciśnienie coraz szybciej idzie do góry. Cztery pory roku. 22 645, 22 66 w sprawie eksefu. Wszystkie pytania, których nie macie odwagi zadać, albo zadajecie i nie możecie znaleźć odpowiedzi. To za moment świetny ekspert przy naszym telefonie. Ekspertka, a wcześniej w studiu. I did them for love obiecywał, że będzie lekko i słowa dotrzymujemy, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze ja się tego trzymam. Pamiętam jak ruszał system z rozliczaniem w ogóle pitów. To, co teraz każdy z nas tam robi. W zasadzie samo się robi, automatem my tylko klikamy. Ile było krzyku na początku, że to w tym komputerze trzeba zrobić, że to się na pewno pomylą, że potem myśmy to ręcznie równolegle robili, bo nie wierzyliśmy, a teraz każdy mówi, ale świetnie działa, fajnie poszło. No, ale trzeba było się tego nauczyć. Mam nadzieję, że z tym ksefem będzie dokładnie tak samo. Małgorzata Sator, Urząd Skarbowy Warszawa Wola. Dzień dobry. Pani Dzień Małgorzata. dobry, witam. Jak pani słyszy ksef, to pani się budzi z nocnym koszmarem, czy myśli sobie pani spokojnie damy radę, tylko trzeba to wszystko ogarnąć? Nie, no absolutnie ta druga wersja, spokojnie damy <laughs> radę. Natomiast tak jak pan powiedział, do wszystkiego co nowe musimy się po prostu y, przy, przystosować, nauczyć tego, oswoić się z tym y, i nie mam wątpliwości, że tak jak właśnie z Epitami, tak jak było z jpk tak samo z ksefem, uh -huh. po prostu z czasem docenimy cały ten system i jego możliwości. A może błąd polega na tym, tak sobie teraz pomyślałem patrząc na to z boku, że wiele osób próbuje skopiować jeden do jednego dawny system tych wystawiania faktur takich na papierze. I, do, i, i tak. uważa, że aha, to jest dokładnie to samo, tylko w komputerze. A tu jest jakby zupełnie inna filozofia działania tego, w związku z czym tego się nie da tak jeden do jednego przenieść w taki prosty sposób. Nie da się, e, rzeczywiście, dlatego, że e, pewne e, sposoby obiegu dokumentów, pewne kierunki, możliwości wycofywania na przykład dokumentów błędnie wystawionych, e, no niestety już idą, e, przechodzą do do historii. Mhm. My musimy się nauczyć, że dokument wystawiony i przekazany do ksepu już w tym ksepie zostaje w takiej treści, w jakiej on został tam przekazany. Czyli jak kliknę to Enter tak. w komputerze na klawiaturze, to poszło. To poszło, poszło. I my nie możemy tego wycofać ani od kontrahenta, ani z naszego systemu. Jeżeli rzeczywiście popełniliśmy błąd, zawsze oczywiście możemy sporządzić fakturę korygującą, ale ona też będzie już musiała być w systemie. Mhm. E, I musimy się po prostu nauczyć od początku prawidłowego wystawiania dokumentów albo obiegu, nowego obiegu dokumentów, aczkolwiek ani system prawa, czyli ustawa o podatku do, od towarów i usług się nie zmieniła. Ani y, sposób organizacji pracy w naszej firmie też się nie zmienia. Zmienia się tylko sposób wystawiania faktur, sposób otrzymywania faktur i dostępu do tych faktur. A to Zatrzymamy się tutaj nawet przy tym przykładzie, bo to świetny przykład. Y jak klikniemy to poszło i poleciało. No, ludzie się mylą i to jest normalna rzecz i przy fakturach też się mylili. Ktoś się pomylił, kliknął, poleciało. Co on ma zrobić wtedy? Y on czy ona? No. Oczywiście zależy... Y jak się pomyliliśmy, w czym się pomyliliśmy? Jeżeli y, podaliśmy niewłaściwą kwotę sprzedaży, jeżeli poda, y, wystawiliśmy z niewłaściwą stawką, to oczywiście sporządzimy fakturę korygującą. System jak najbardziej przewiduje Czyli możliwość wystawienia. staremu w wystawienia. pewnym sensie dokładnie tak, tak samo korygujemy. Tutaj nie ma już, y, nie ma jakiejś nowości wielkiej. Faktura korygująca również będzie przekazana do KSEF-u i odebrana poprzez uh -huh. KSEF przez naszego kontrahenta, który uwzględni tą fakturę w swoim systemie. Księgowym. Natomiast jeżeli wystawimy fakturę na niewłaściwego odbiorcę, na przykład podamy NIP zupełnie innego podatnika, mm -hmm. no to tutaj już faktura korygująca nie może y, być w ten sposób, że wycofamy stary NIP, podamy nowy. Musimy tą błędnie wystawioną fakturę z nieprawidłowym, dam, nieprawidłowymi danymi naszego kontrahenta wystornować do zera i jeszcze raz wystawić już poprawną z prawidłowymi danymi fakturę dla właściwego naszego kontrahenta. Czyli jeżeli pomyliłem się w kwocie, ale cała reszta jest dobrze, no to po prostu koryguję kwotę albo stawkę, no bo to może być. Tak, zasada nie. korygowania faktur ale pozostaje jak bez zmian. Pisałem nie tego delikwenta, czy nie tę firmę, to już żartów nie ma, to znaczy, nigdy nie ma żartów. To wtedy muszę tam to jakby wyzerować i wystawić na nowo taką właściwą. Dokładnie tak. tak. Dobrze. My no, jesteśmy pracownikiem. Teraz z punktu widzenia nie, nie księgowego, czy nie księgowej, tylko pracownika, który kiedyś no, pamiętał, że ma wszędzie tam jadąc, czy coś załatwiając, no, pracuje w jakiejś instytucji, chociażby także w polskim radiu. No to ja miałem pilnować, żeby tę fakturę wziąć. I żeby ona była dobrze wypełniona, dobry adres, Polskie Radio, NIP i tak dalej. A teraz co ja mam zrobić? Nic w zasadzie nie robię, bo ktoś mówi, to no już poszło. Już, e, już, dokładnie już tak. E, musimy zadbać o to, żeby podać naszemu kontrahentowi po prostu prawidłowe dane naszego przedsiębiorcy, e, albo nas, jeżeli to my jesteśmy przedsiębiorcą. Mm -hmm. e, wystawca może przecież zwizualizować nam tą fakturę, może nam ją pokazać, no może być sprawdzić. Pytać. Jak ja to mam sprawdzić? Bo Teraz było tak, że czasami jak coś brałem, to ten sprzedawca mówił, pan zobaczy, czy wszystko jest dobrze wpisane, czy adres się zgadza, czy to jest to radio, bo, bo czasami na przykład nawet film o nazwie Polskiej radio jest w Polsce sporo, a to jedno słuszne nasze jest tutaj jedno, jedyne w Warszawie, ale bywały różne błędy, więc mi to pokazywał. A teraz po prostu coś klika i na no co? Ekran komputera. Ale też odwrócić. nam może pokazać e, fakturę przed jej wystawieniem i przekazaniem do ksefu. Też możemy zobaczyć, możemy e, sprawdzić w PDF-ie wizualizacji faktury, czy wszystkie dane są zgodne. A to musimy wydrukować? Czy... Może nam pokazać na ekranie. Oczywiście jest też opcja wydrukowania. Takiej no. faktury, ale no, dajmy rosnąć tym lasom, niech sobie rosną. Natomiast na ekranie jak najbardziej. fakturę to faktury Stop, możemy To nie jest takie proste wbrew pozorom. To, ja już się z tym spotkałem. No, przecież nikt tego ekranu nie obróci, bo to jest jakieś okienko, budka, coś tam. Nikt mnie do środka do tej budki nie wpuści. Więc ja, ja widzę, że ktoś coś wypełnia, ale nie widzę kompletnie, co no to ten nie ktoś nie wypełnia. odczyta te dane, sprawdźmy je po prostu w ten sposób. A, a za plecami stoi kolejka i się wścieka. A ja tutaj blokuję i on mi ten, no, znaczy o szczytywaniu nie pomyślałem, mhm. szczerze mówiąc. Ja się domagałem wydrukowania, albo słyszałem, że mi się nie wydrukuje, bo już nie drukujemy teraz, bo już nie ma takich faktur. Znaczy funkcjonalność wydrukowania Czyli faktury mogę się domagać absolutnie wydrukowania. istnieje. Mhm. Natomiast zasada jest taka, że obiekt dokumentów jest elektroniczny. Więc e, traktujmy to drukowanie tych faktur jako ostateczność. E, jako ostateczność. Jest też taka instytucja prawna jak e, potwierdzenie transakcji. Możemy Aha. poprosić o taki dokument. On oczywiście nie będzie fakturą, nie spełnia warunków prawnych dotyczących faktury, w tym przypadku faktury ustrukturyzowanej, ale dokument potwierdzenia transakcji w sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu, no właśnie, kolejka czy coś takiego, nie możemy uzyskać tej faktury bezpośrednio. Oczywiście możemy poprosić. Natomiast naprawdę wystarczy, że podamy poprawne dane, nie wiem, wizytówkę. Udostępnimy jakieś dane dotyczące kontrahenta, nas jako podatnika. Musimy po prostu się odnaleźć w tym nowym systemie. Bardzo wiele faktur już zostało wystawionych, więc ten system funkcjonuje. Możemy mhm. w ten sposób spróbować. No, dostosować się do nowych wymogów Czyli, wracając do tego, tak, mogę się domagać wydrukowania, ale fajniej by było, no rzeczywiście, z punktu widzenia lasów, oszczędności i tak dalej. No nie po to to jest zrobione, żeby potem drukować równolegę wszystko. Więc powinien ktoś mi czytać te dane. I też e, proszę pamiętać, mówię o tych, którzy biorą te faktury, że jeżeli nawet ktoś ma coś wydrukuje, to ten wydruk nie jest już fakturą. To nie jest tak, że ja przyjadę po staremu i powiem, dobrze, ale ja wziąłem wydruk. I mam. To, nie, jest to nie zastąpi wydrukowanie nie zastąpi. faktury ustrukturyzowanej w tym przypadku, nie zastąpi obligatoryjnego przekazania jej do krajowego systemu e faktur przez wystawca. Rozumiem. Jak ja na fakturze mogę zaznaczyć, że to jest y, moja faktura? Mam na myśli sytuację takich firm, które mają wiele faktur w tym samym czasie od bardzo różnych pracowników i potem mają problem z dopasowaniem, która jest za co. to znaczy, wydaje mi się, że najrozsądniejszym w tym przypadku będzie wskazanie rodzaju usługi. Może to być nie wiem, udział na przykład jakiejś osoby w konferencji, w szkoleniu, e, w jest, spotkaniu to, to, to i łatwe. podanie danych tej osoby. To jest łatwe, ale jak mamy dużą firmę i na przykład z tej firmie mamy dziesiątki samochodów i wszystko. Wszyscy tankują mhm. te samochody, to w tym momencie usługa jest wszędzie taka sama: tankowanie samochodu. No tak, ale mamy jeszcze numer. Na przykład możemy podać numer rejestracyjny tego samochodu. Czyli mogę się po staremu domagać, żeby numer rejestracyjny tego samochodu. No ten przepis tego nie zabrania. Be, nie zabrania, tylko nie zawsze chcą mhm. wpisywać, bo ja już na przykład miałem taki problem, że mówię, no ale za, zapiszmy numer, mhm. bo to jest ważne, żeby no potem rozumiem. dopasować to do mnie. No co było, że już poszło. Ja mówię, ale ja potrzebuję, żeby było wpisane, że to jest ten samochód w tym miejscu. To, to, to. No. no tak, musimy się jakoś w tym odnaleźć. Natomiast żaden przepis nie zabrania mm -hmm. wystawcy na naszą prośbę wskazania danych dotyczących samochodu, na przykład. Co, znowu się zatrzymajmy tutaj na naszą prośbę. Czy to, to ja mam się tego domagać? Czy to sprzedawca powinien mnie o to zapytać? Bo może ktoś na to nie zwrócić uwagi. Dla księgowego to jest oczywista oczywistość, mm -hmm. ale dla takiego szeregowego pracownika, który do tej pory brał kartkę jakąś i potem znosił te kartki do swojej firmy, do, do księgowości. A teraz to co? to? Ja, ja mam za każdym razem mówić, że proszę wpisać ten numer samochodu? No, więc... Czy oni powinni mnie pytać o ten numer samochodu? Znaczy, myślę, że e, dobry sprzedawca powinien jednak zadbać o interes klienta. A wydaje mi się, Ho. że to jest ha. obopólne e, no, jako, jakieś porozumienie cicha umowa, że dbamy po prostu o swój interes i interes naszego klienta. Hmm. Zastanawiam się, bo tam akurat, bo wszyscy popędzali, żeby było jak najszybciej, jak najszybciej. No bo to była stacja paliw, jak się łatwo domyślić. 22 645, 22 66. Podejrzewam, że taki drobiazgu będzie gigantyczna masa i po prostu pytajcie państwo i zobaczymy, jakich pytań jest najwięcej, z czym macie najwięcej problemów, co jest niejasne, co może warto byłoby wyjaśniać, wyjaśniać, jeszcze raz wyjaśniać. Pani mecenas Małgorzata Sator do państwa dyspozycji, Urząd Skarbowy Warszawa Wola. 22 645, 22 66 i potem się ponownie spotkamy w naszym studiu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jedynka. To jest radio. Gra powiązani od lat, pajęczyną kłamstw. Bezduszny los doświadcza tak, masą prób męczy wciąż nieugięty czas. 22, 645, 22, 66, 22, 645, 22, 66, pani mecenas Małgorzata Sator, Urząd Skarbowy Warszawa Wola, osoba, która KSEF no, zna bardzo dobrze, więc zgłaszajcie państwo problemy, kłopoty, mówcie z czym macie te problemy. Pan Marek napisał, ja wystawiałem, nawet już odbierałem, jakoś to w miarę wszystko działa, jedynie się zastanawiam, czy mam te faktury drukować i trzymać w segregatorze, czy wystarczy jak w chmurze ksefu sobie będą. Wie pan, jak to z tymi chmurami bywa, chociaż mam nadzieję, że wszystko tutaj będzie dobrze. Ej, kolejna osoba pisze, zaraz, zaraz, to takie paragoniki tradycyjne znikają już zupełnie. No, w zasadzie tak, znikają, to znaczy są do czegoś potrzebne, ale czy musimy je brać? Szczerze mówiąc, nie wiem. Różne programy, które to wszystko robią, też państwo to pytacie. To pytajcie eksperta 22 645 22 66. I know you wanted me to stay. Crazy visions of me in LA and I heard That there's a special place Where boys and girls can all be queens Every single day I'm having wicked dreams Of leaving Tennessee If Santa Monica I swear it's calling me Will make my mama proud It's gonna cause a scene She sees her baby girl She's gonna scream Go! miles away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 Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od jutra ćwilć UEFA Champions League. Atletico kontra Barcelona. A w środę Bayern kontra Real. Nie przegap kitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Zadzwoń 4-2 i 5 lub przyjdź do punktu sprzedaży Kanal Plus. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Słownik podatnika. Empatia.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 Ewa dzień dobry. Korek jest na S8 na jezdni w kierunku Białego Stoku na wysokości węzła Marymącka i Prymasa, w przeciwną stronę od Marymąckiej za most Krotaroweckiego. Oczywiście mówimy tu o Warszawie. Korkuje się też wciąż Aleja Prymasa Tysiąclecia na dojeździe do Alei, do Alei Jerozolimskich i Aleje Jerozolimskie z kolei w przeciwnym kierunku, czyli na dojeździe do Prymasa Tysiąclecia. Na S2 już tylko niewielkie spowolnienie na jezdni w kierunku Pola na wysokości węzła Lotnisko i też na na wysokości Piastowa, też na jezdni w kierunku Terespola utrzymuje się spowolniony ruch. Jeśli chodzi o południową wodnicę Krakowa, tutaj też wyraźna poprawa sytuacji. Korek jest już tylko przy węźle Kraków w południe, na jezdni w kierunku Katowic i przy punkcie poboru opłat Balice, tu z kolei na jezdni w kierunku Ternowa i Rzeszowa, ale to naprawdę mniej więcej półkilometrowy korek. Jeśli chodzi o trasy, cały czas S11 między węzłami Poznań-Ternowo-Podgórne i Poznań-Ławica, stąd wciąż informacja o zablokowanym lewym pasie w kierunku Wrocławia ze względu na awarię samochodu ciężarowego na 15 km, ale w tym miejscu nie widać już żadnych spowolnień dla kierowców, więc prawdopodobnie udało się już usunąć tę awarię, ale służby nie zdążyły jeszcze o tym poinformować. Mamy cały czas korek na A1 w okolicach bramek w Nowej wsi pod Toruniem. Zator jest w kierunku północnym. Mamy też korek z Odjuszkowa do Rusocina. Tu z kolei w kierunku południowym jest to związane z przebudową węzła przy Rusocinie. Korek jest także na dziesiątce w Lubiczu, w pasie od Lipna w kierunku Torunia i na drodze krajowej nr 25. Tu zwalniamy przed Bydgoszczą przy dojeździe od strony Inowrocławia.